Nie, nie, nie. W ogóle coś się uczyliśmy. Serdecznie witamy w podcaście śniadaniowym. Dzisiaj prosto z Niemiec, prosto z Malheim wykorzystujemy sytuację, Zm gdzie mamy chwilę Zm czasu. Zm z Molheim. Z Mannheim, Zma ja Natur. Y w dzisiejszym podcaście śniadanie y y serwuje miła, przystojna brunetka, czyli. Cześć, witam Was. Jestem Zaspana. Czyli to był głos zaspanej Małgorzaty N. NJ, bo ty jesteś ten, Jędryczka jesteś. Nie wiedziałam, że to nawet wiesz. Wiem, wiem. Czyli jesteśmy w gronie... Dzisiaj będzie troszeczkę o jedzeniu, troszeczkę o jedzeniu w Niemczech, o jedzeniu w Nepalu, o jedzeniu w Holandii i takie ten... Gocha, co dzisiaj na ślanie? Resztki. Zwykłego tygodnia. Tak, Gocha zaprosiła nas tutaj... Gocha zaprosiła nas z Przemkiem na romantyczny weekend, trzy dni, ale po 20 godzinach trzeba było się ewakuować. Gocha powiedział, won, Fafluk też fajne i po prostu jedziemy już do domu. Jedziemy do domu, bo jeszcze jest ze mną Przemek. Przemek je chleb, ale postaramy mu się wcisnąć mikrofon pomiędzy chleb a kawę. Przemek, dzień dobry. Dzień dobry. Udało mu się wciśnąć mikrofon między chleb a kawę. <śmiech> ja jem selek, jem dżem, jem, bardzo proste rzeczy. I w sumie już się najadłem. I, aha, i zawsze jem kawę z reguły na śniadanie. To, to, to, to, to, to kawę muszę zjeść z Z brązowym cukrem. Z Ja w domu też mam brązowy cukier tylko. A do kawy? Do kawy? A co, to źle? To jest chyba, się mówi. To jest chyba z trzciny cukrowej. Nie, no naturalny przecież cukier jest brązowy, ja mam też brązowy cukier w domu i ten, tylko w kostkach zawsze, do kawy też używam, tylko, że na początku, zanim dodam, bo ja piję kawę z mlekiem czasami, zanim dodam mleko, to najpierw cukier, wiesz, mieszasz, żeby cukier się rozmieszał i wtedy mleko dodajesz i wtedy jest prościej i tak dalej. No, A bez cukru tak, ja herbaty piję bez cukru, herbaty piję tylko z miodem czasami. No i tak w sumie ładnie ten, mamy bardzo ładną pogodę tutaj w Mühlheim i, i właśnie Filip się bardzo z, z ten, za, tutaj zaangażował w jego kanapkę i daje już mu sprzęt nagrywający. To było, to było introduction, czyli Gosia przemą. a ja w domu mam cztery cukry. Ja mam taki banuszek z cienkiego szkła i na samym dole mam taki gruby, czcinowy wielki cukier, taki bardzo ciemny, prawie czarno-brązowy, potem mam jaśniejszy, Potem mam jeszcze jaśniejszy, a na górze mam taki normalny, biały. W podcaście ze Szczepanem rozmawialiśmy o zmywarkach. Gosia ma także zmywarkę. Posłuchajmy ją. Tu? Czy tu? Tu jest zmywarka. O, zmywarka. Tak, bo Szczepan, Szczepan się bardzo cieszył, że kupił sobie zmywarkę i tak działa właśnie niemiecka zmywarka. Tak, chciała zmywark, zmywarka, niemiecka smywarka. Dobrze, yy, kończymy na dzisiaj, znaczy na razie, i zapraszamy, może gdzieś połazimy po niemieckich miastach, zobaczymy co mają, zobaczymy co mają i potem yy, potem z Przemkiem się znowu spotkamy, potem w Holandii, bo tu Holandia za rogiem, zaraz pójdziemy coś zjeść to tyle na dzisiaj. Ostatni w tym roku podcast kulinarny. Ty, dużo tego było, dużo tego było, więc kończymy Kończymy, kończymy. Element reklamowy teraz. Hadrian mówi, jak jestem wspaniały. Um, Filip jest wspaniały. Słuch słuchacie podcastu? Jakiego słuchacie podcastu teraz na przykład? Zamknijcie okna, żeby orły wam nie wyleciały. Nie tylko dla orłów. Dobrze, bardzo nam się podoba. Jeszcze jakaś jedna zajawka? Coś wymyślisz tam po tych wódkach wszystkich i winach? Nie, wina by się były. Zostawcie głębie na Placu Czerwonym. Od... Otwórzcie oczy na nie. Nie, jeszcze raz. Tak, w zasadzie można powiedzieć, albo guten... Stawcie. guten Morgen, bo to zależy, kto nas kiedy słucha w moich podcastach, które robię bardzo często wracam do miejsc, w których było mi dobrze w których miło spędziłem czas a co ważniejsze spotkałem bardzo fajnych ciekawych, interesujących ludzi yy, i właśnie w takim miejscu teraz jesteśmy dokładnie, dokładnie 120 podcastów temu nie więcej tak, bo to był podcast 50, 55, 56 jakoś tak, czyli prawie 120 podcastów temu spotkaliśmy się z pewnymi miłymi ludźmi w pewnym miłym miejscu ale to miejsce nam wyjaśni, w którym jesteśmy, wyjaśni nam w Londyn, bo brunetka nas olała, czyli serdecznie witamy w, znowu, przedświątecznie, znowu w bardzo przyjemnym gronie, czyli Filip oraz... E, Hochlander. Oraz Hochlander, czyli nie tego Dlaurów oraz Hochlander, który, którego dawno nie słyszeliśmy, ale tutaj mamy Przemka przy nas, czyli jesteśmy w miejscu, gdzie Hadrian polecał nam, jak to się nazywa... Tak zwany killer pitch, cokolwiek tak. by to nie było. To jest tak, chyba mocna taka nalewka, takie gęste wino, bardzo mocne i słodkie, prawda? Tak, bardzo mocne i słodkie, z tego co wiemy. Hadrian mówił, że to na serce. Hadriana nie ma, ale mam, mamy wrażenie, że może się pojawi niedługo. Jesteśmy z, nimi, jesteśmy z nim umówieni. No ale zaczynamy nasz podcast dzisiejszy, kolejny, przedświąteczny, bo to już święta, święta już niedługo. E, właśnie tutaj w miejscu, gdzie... W miejscu, gdzie piliśmy Killer Pitcha te 120 podcastów temu, ale to brzmi 120 podcastów 2 lata temu. Dokładnie. Może będzie dokładnie dwa lata temu, nie? Bo to było też na Andrzejki jakoś tak. Po Andrzejkach jakoś tak, świątecznie. Pijemy i idziemy gdzieś do jakiegoś do jakiejś knajpy na dużą na dużego niemieckiego szwajne kotleta. To spróbowałem Kluśniem bo Mocne, mocna, mocna rzecz. Dajcie też zrobię jakieś zdjęcie, przemian styka zdjęcia, a przemian powie, jak mu wchodzi killer pitch. Killer pitch wszedł bardzo fajnie, właśnie oglądam niesamowitą szklankę, bardzo mi się podoba i z chęcią bym sobie taką zajumał, ale nie będę tutaj nic jumał, ale zapytam się na przykład, czy mogę sobie taką kupić od państwa, ale wtedy musiałbym też kupić butelkę, ale na tym się zastanowię, można by się pokusić, bo kurde... Jeśli to ma być na serce, więc jestem jak najbardziej. To jest podobno Duma Dusseldorfu o Killer Peachu. Może postaramy się coś znaleźć na jakiejś Wikipedii i tak dalej, bo teraz nie mogę niestety nic za dużo powiedzieć na ten temat. To pisze, że to jest Peter Bush Likur Fabrik. z 1858, jak mówi Filop. No i tu pisze Killer Peach Feiner Krauter Likur. Nie wiem, smakuje to naprawdę niesamowicie. Bardzo, bardzo takie rozgrzewające. <śmiech> taka porządna nalewka. Taka, oh, nie taka jak te damskie, ale taka... Ja nie lubię takich damskich, słodkich alkoholów, ale akurat ten alkohol mi strasznie posmakował. Strasznie no i taki shot kosztował 2 ,20 euro 20 centów i to było 20 ml. E, 20? Tak. Nie, 22 CL. No to jest 20 mililitrów. O, no, jest naprawdę super. E, dobra, teraz idziemy się dowiedzieć, ile kosztują szklanki i inne pierdoły. No, to tam następnego dla hej. Zostawcie głębie dla samych pierdołów. Otwórzcie uszy na nie tylko dla orłów. Też nie witamy ponownie. Byliśmy z Przemkiem w Düsseldorfie. Jedliśmy dobrego coś. Jedliśmy, jedliśmy coś dobrego. Tutaj pewna pani się pyta, co jedliśmy. Ja jadłem winer, winer, winer wysztyn, coś tam, coś tam, mit makaronen und sa sałatken. Nie, nie nagrywaliśmy za dużo, bo jedliśmy. Dobre maniery, przynajmniej w Polsce mówią o tym, że jak się je, to się nie mówi. A Przemek miał fajne kotleten mit kartoflen und schwarken inside und y, jeszcze miałeś jakąś sałatę chyba w środku też, nie? Coś takiego. O, o ja, marchewkę mit sosen. Dobrze, teraz oddaję mikrofon Małgorzacie. Małgorzata jest emerytowaną podcasterką z, z racji tego, że już przekroczyła czterdziestkę. Nie, chciało mi się powiedzieć nie jest entitled, jak to mam po angielsku, ale powiem po polsku, że nie jest już uprzewiliowana jeśli chodzi o... nie, to jest złe słowo. Nie jest już upośledzona też nie, chociaż może trochę. Nie jest... Kurde, no wypadło mi słowo, jak bab Cię kochamy. Dobrze. W każdym razie kobiety po 40 nie są już y, w stanie nagrywać, dlatego Gocha, zwana też Gochą-Samosią, czyli Grubą Gochą, y, przeprowadzi sponsorowany wywiad. Wywiad sponsoruje kocha. Kto sponsoruje ten wywiad? Nie przenośnik, tylko podnośnik. Pod... US. Tak. Y, mówiące te słowa siedzi właśnie w koszulce. To jest syrenka na podnośniku. Tak, to jest taka... Powiedz, jak wygląda ta koszulka może, słuchaczą. Ciemna jakaś taka. Tak. Niezależna audycja internetowa. Tak, czyli oddaję... A co jest ta kropka? Wyślij mi to zdjęcie. Właśnie oglądamy zdjęcia Przemiona z, z Nepalu i Przemian jest w koszulce. W biała koszulka z takim czerwonym paskiem, ale na koszulce co jest napisane? Nie tylko dla orłów. Tak, a co to jest to czerwone na czole? Tika. Tika. Aha, dobrze, oddaję emerytowanej Małgorzacie y, y, mikrofon i Małgorzata porozmawia z przemianem, co y, jadł w Nepalu, co jadł w Nepalu, bo rozmawialiśmy już z przemianem ja, jak jeździł, jak jeździł w Nepalu, ale Małgorzacie oddaje tutaj Zuma H2, bo ona ma Zuma H4, ale Zoom się kurzy jej i nie chce go wyjąć z szafy nawet pokazać, więc oddaję Małgorzacie Zuma. I Małgorzata będzie rozmawiać z Przemkiem na tematy kulinarne, czyli co Przemek jadł w Nepalu, ewentualnie y, takie rzeczy. Małgorzato? Musisz tam do niego podejść. Wiecie. Dobry wieczór Państwu. To ja wcale nie mam jeszcze 40 lat, nawet 30 jeszcze nie mam, ale to nieważne. Nie, nie poczuję, że jak stoję, to lepszy głos jest na stojaka. Tak? Tak, a więc Przemek. Opowiedz nam trochę o jedzeniu w Nepalu. Opowiadałeś, że jakieś mięsa wisiały, e, suszone? Z jakich zwierząt? Jak, jakie mięso? E, krówy. K krówy. By, były krówy. Były, e, były, były z, e, dużo z tych skóz wszelakich. E, potem, co jeszcze było? Były... Mm, e, jakby to powiedzieć... Znaczy... Mięso, no to głównie to, no byki, yy, wszyscy mówili buffalo, buffalo, tylko no, myślę za no, bardzo no, nie ten. Taki były, były, były, jedliśmy raz coś, co się nazywa, mm, co podobno było stekiem z jaka. Z jaka I, Tak, tak, i był bardzo dobry, ale to było dwa tygodnie, my żeśmy nie jedli dwa tygodnie mięsa, czy, yy, czy coś takiego, więc być może to nie był stek, bo po dwóch tygodniach niejedzenia mięsa, to podejrzewam wszystko ci smakuje. Ale je, stek był niesamowity, mogę wam pokazać potem. A nie. jaka dosta ryż? ryż ziemniaków chyba nie jedzą w Nepalu, prawda? Ziemnia ziemniaki były problemem, raczej ich nie było, mm -hmm. było bardzo dużo ryżu, nie? Ryż jest wszędzie tam. A powiedz ona napojach coś? Alkohole jakieś? No to zachodnie piwa i.. Zachodnie... zachodnie piwa. Ja zobaczę, czy włączyłem mikrofon. Włączyłem. Zachodnie piwa, takie jak Everest Znaczy nie, Everest akurat jest lokalne Nepal Eyes tak samo jest lokalne okay, okay. Mm. Nie myślałam, że coś powiesz takiego, wiesz Kozie mleko z alkoholem albo coś takiego. albo A nie, to, to, to, to tego coś typu rzeczy Coś takiego dziwnego Tego typu rzeczy są, ale to bardziej w tym Jak się nazywa ten kraj? Jak się nazywa ten kraj? Indie Nie w Indiach, w Indiach, w Indiach alkoholu też raczej nie ten to, co ty mówisz, to gdzie, gdzie jest ten kraj, gdzie jest dużo tych kobiet? Podróżujących ludzi, nomadów takich? Tunezja, Tunezja. Afryka. Cholerny świat. Oni piją tego, tego typu wynalazki, co ty mówisz. Ko kozie mleko z alkoholem? Tak, tak, tak. To, to jest też w Azji. Mongolia. Mongolia, o właśnie. No. I to mleko pod siodłami. No. O, jest jakie ohydne. No. To ma dziwny smak. Bardzo mało kto to lubi, z tego co słyszałem. Przepraszam, czy dostaniecie kolację? Ja tutaj. Pro... Nie, nie ma kolacji. No ja. Nie, nie ma kolacji. No, nie, nie, będziecie w piwnicy siedzieć nie ma kolacji. I woda i bionady. Woda i bionady. Um, no, I wodę oczywiście musieliśmy wszystko cały czas pić z budek tych um, zamkniętych, kupować wodę dlaczego? mineralną, albo ją filtrować z chlorem i tak dalej. Dlaczego? No bo. W, na, tej szerokości, na tej szerokości geograficznej jest zupełnie inny zestaw za, zarazek. I jeśli byśmy napili się tam wody, to najprawdopodobniej pomijając już ameby i tego typu rzeczy, które mogłyby się nam zdarzyć, to no, no, raczej byśmy wylądowali z porządnym bólem brzucha i A powiedz Przemku, skąd? Co ty chciałeś? To jest to mięso z Nepalu. Te, te, te, te klebatki pachną jak moje skarpety. Chcesz pomajcie, jak moje skarpety? <laughs> No. No, tak, muszę. Gosia, no, tak muszą. To są zawinięte skarpetki są... od mojego męża. To są nasze pierwsze tacos. Aha. To już jest, jak przeszliśmy w Przełęcz, to... się zrobiło. A czy yy, to nie jest za ostre, te potrawy? Nie, to, to było bardzo dobre, to było takie niesamowite. Ale takie pomarańczowe. Um, słuchaj, serio. To było pierwszy dzień, to było zaraz jak przeszliśmy przełęcz A jak żeśmy przeszli przełęcz, nagle jedzenie, wszystko zaczęło być, wiesz, normalne wi Znaczy więcej tego Ale jaką przełęcz? E, no tą przełęcz, trągla, którą mm -hmm. żeśmy starali się pokonać To jest ten najwyższy punkt e, na treku wokół Anapurny mm -hmm. To ma 5416 metrów mm -hmm. e, No i wtedy zaczęliśmy jeść mięso Zaczęliśmy szaleć a jak szaleć? Jak, jak można zaszaleć w Nepalu? Pokażę Ci rachunek. Co żeśmy zamówili? 4185? 185, Rupieci. To jest 40 euro. Cheese beans tacos, jedno. Zaszyliście? Zaszyliście. Cheese beans enchiliados. Mushroom cheese omelette. To było pewnie na śniadanie. Middle pot milk tea. Czyli średni e, dzbanek e, herbaty e, z umiakiem. Mm -hmm. Cheese Beans tacos. Mamy mm -hmm. rachunki zdjęcia z wszystkich rachunków, bo każdy ktoś płacił i my żeśmy zapisywali i potem, wiesz. Aha, żeby się rozliczyć. Dokładnie. No, ale powiedz mi, jak skąd ten pomysł e, twojego wyjazdu do Nepalu? Mm, to było w pierwszym podcaście. Ja ale prostu... nie, nie słuchałem tego, ja nie ja nie e, podcastu. Be, podcasterki już nie słuchają podcastu. Ja nie mam. Nie, nie ja, ja, ja, ja po prostu. Mm, bo ja powiem tak, tyle razy te opowiadałem. No to opowiadałem. Podcast to... numer 9 na stronie hochlander.nl. To będzie najlepszy. Wolny co to kontakt. jakieś reklamy no. własne. Pobierasz pieniądze od tego? Nie, ja totalnie nie, nie ty, pobieram ty, pieniędzy. Nie, Filip, no, ty nie, ale Filip. Okej. Okay. Wszyscy chyba się cieszą, słuchacze, że znowu pojawiłeś się w iTunes. Nie, w iTunes jeszcze ci nie było, teraz nie, nie jesteś już. Bo ja nawet jeszcze nie słuchałam Twojego podcastu. No, czy, to masz, to czy masz już jakieś komentarze? Ja mam problemy ze słuchem. Mam, mam. Po polsku też już słabo. Mam jakieś komentarze, słuchaj. Patrz, ty tutaj było... Ale od skoro... kogo? Chyba tylko od e... Fikero... fik Kierownik. Ja nie Łukasz, no wreszcie. No. Tomafek, O czym nie wierzę? Pędzę słuchać. Redaktor bez nazwy. słuchać no, redaktor bez nazwy. Pod, A może, przepraszam, że przerywam, ale może mi po, mnie troszkę, bo ja nie jestem w temacie. Kto jest teraz, który podcast jest najlepszy? Zaraz Polski. Zaraz następny podcast. Jak następny? No, ja już chcę teraz... Będzie raz. ten, będziemy mówić. To, czerwek to znam. Hochlandera no oczywiście Kuchlander, znam. No i czerwek, i, czerwek i czerwek jeszcze Czerwek raz. Czyli te same osoby. Czyli kto jest nowy? Nikt. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Czekałem, ja chcę ci pokazać, jaki mam teraz ten. A zmieniłem tam, zmieniłem no, na, gra, na, na stronie. Mm. Znaczy, strona jest niedopracowana, tam jest kilka rzeczy nie pasuje. nie? A to <coughs> zdjęcie z naszej klasy? E, patrz, a masz coś takiego? Nie, ojej. Na 5000 metrów śniegu wypisany, Hochlander. No to musiałeś podcast robić. To Jopa, no ba, nawet nie wiadomo, jeden, nie? No ale pewnie. E, co jeszcze? A to pokażę ci iTunes. E, w iTunesie też już jestem, bo musiałem poprosić iTunes o, o odblokowanie mnie. Bo mój fit był zablokowany z tego, że zniknął przez, nie, nie było go przez... Przez parę lat? Dwa lata tylko i... No to jest i, parę lat. I dwadzieścia... Przez dwa dni. lat może się wiele zdarzyć. I patrz, i wpisujemy tutaj Hochlander. Proszę mi nie robić tutaj, Zdjęć, bo jestem nieuczesana. Wpisujemy Hochlander w tym? Tak. W, w, w, w, w tym? Może no i tutaj y, y, y, Karol, mówię, Filip. No mam na imię Karol. Już, Karol, pokaż. I tutaj jest, w podcastach jest Hochlander. Taki pan tam w okularach z, z, z furgonetką w tle. Klikamy? To znam zdjęcie, ładne zdjęcie. No, jest Hochlander. I, a, no i podcast dziesiąty, w którym dużo... A który na... ty dopiero numer dziesięć? A co to taki? No, bo Przemek ma podcast trzy lata, a dopiero dziesiąty epizod. To nie tak jak ty. Robiłeś masówkę, trzydzieści epizodów rok. I nagle nic. A ty, ale... Ale li, li, liczy się jakoś, chciałem powiedzieć. Nie? Filip, a który odcinek jest... Który odcinek jest u e, ciebie? Następnym 180 odcinkiem? Tak na oko. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Na co ty już nie masz? 150? No tak. no, tak. 180. No co, ty mnie? No już bo... się zatrzymałaś No ja już wiem, kiedyś. się... Temu, na 16 odcinku. To po po prostu w pewnym za... wieku nie powinno się nagrywać podcastu w kobiecie. Aha. To jest nieprawda, totalna bzdura. No, ale nie możesz mówić nic o tym, bo wiesz. To totalna, to bzdura. I... totalna bzdura. To jest młody. To się totalnie wiecznie... nie zgodzę, nie? to są śmieci, a nie, to są te chorągiewki. To prawie, są tak? chorągiewki tybetańskie. To, się tybetański oddaje. E, to jest. Ten, po miał... to, żeby śnieg nie, za, nie zasypywał. Też oddałeś taką chorągiewkę? A tam skarpetka jest? Tutaj. Ja miałem 30 kg plecaku, po prostu powiedziałem, nic nie kupuję, nic nie dokładam. Ze sprzętem wszystko mi ważyło ponad 30 kg. Miałem poważne problemy z przewiezieniem tego, ale udało mi się. E, trochę. 30 kg. Kilo. 37 kg. <laughs> I jaka następna podróż już się szykuje, żebyśmy mogli posłuchać w podcaście? Chcieliśmy do Mannheim jechać, ale tam nas nie chcą. W Mühlheim, A w Mannheim nie, w Mülheim. nie Do no, ma, Mannheim. Mannheim to wiesz, to chyba nie wiem, czy... <grym> mm, nie wiem, najprawdopodobniej... Znaczy są pomysły na jej... Iza... Nie a, straszne, ale, a, a powiedz... ale zobaczymy. Przepraszam, a powiedz mi, co z twoim podcastem o Izaelu? Pojawi się. Pojawi się wkrótce. Wkrótce? Mhm. Ja podejrzewam, że do świąt powinien być. Akurat przed świętami. Także świątecznie. No, no. okay. A powiedzmy, mm -hmm. czy trzeba przejść jakieś szczepienia przed wyjazdem do Nepalu? Nie, my żeśmy wyszli z założenia, że nie bierzemy żadnych szczepień. A nie jest przymusowo, że sprawdzają? Nie, nie sprawdzają. Nie, Ale nie mają to w dupie, bo przyjeżdżasz do kraju, płacisz tam za wizę i tak dalej. I wiesz, oni wymagają od Ciebie, żebyś zapłaciła za tą wizę miała wizę ważną. A nie, żeby ten... Mm, mm. Mają to gdzieś, przeżyjesz to czy nie. Aha. Więc wiesz... Byliście tam. bez szczepień, mieliście szczęście. Nie, że mieliśmy szczęście, ale tam nie ma jakichś takich rzeczy, które by ci mogły jakoś... E... Zaatakować. Tak, a te, te rzeczy, które ci mogą zaatakować, które są groźne dla ciebie, te szczepionki, mm, jest dyskusyjna, że tak powiem, okay. ich skuteczność. Mm. Druga sprawa jest, że one też osłabiają organizm. Mm. Mm. Jak ze wszystkim. więc stwierdziliśmy. No, stwierdziliśmy Okej, okay. no właśnie. Więc my stwierdziliśmy, że. że nie robimy. W, w, w, znaczy, wiedzieliśmy, co nam może zagrozić, mm -hmm. wiedzieliśmy, co będziemy musieli robić i tak dalej. Wiedzieliśmy wszystkie leki na, na jakieś tam. E, mieliśmy taką poważną. O, tutaj mogę pokazać. To było pudełko takiej wielkości, znaczy, nie wiem, jakieś 30 cm szerokości, znaczy, 30-40 cm, cm długości. Znaczy 15-18 cm e, szerokości i głębokości jakieś 20 cm znaczy nie, głębokości jakieś 5, 10 cm i to pudełko takie wielgachne było pełne leków, oczywiście leki bez opakowania to było tak pudełko ściśnięte ale tak wiedzieliście jakie leki ze sobą wziąć? Tak, no wartość naszych leków to jakby je zakupić za stuprocentową cenę to było ponad 2000 zł o, złotych? A ile to? Jest Mieliśmy euro. sterydy też i tak dalej, to jest około 500 euro 500 euro, mhm. okay. Bo mieliśmy też leki takie, że jakby naprawdę nam się coś złego stało, to po prostu wrzucamy, mieliśmy nawet sterydy, okay. że wrzucasz steryda i bez względu na to, jak się czujesz, bez względu na to, jak źle się czujesz, po prostu przez, dwa, przez następne, wrzucisz steryda i przez następne 10 godzin potrafisz iść, przy największym bólu, nawet złamanej ręce. To jaki narkotyk chyba? No to są sterydy, to są, mhm. po prostu wrzucasz sobie i możesz robić coś Wiesz, możesz, możesz iść... I, A ty pamiętasz, co robiłeś I napieprzać... E, nie wiem, bo ja ich nie brałem. Chłopcy brali leki przeciwbólowe, bo, bo oni mieli poważne problemy. Okay. Dlatego, żeśmy skrócili wycieczkę, bo oni mieli kolana nie. Wolny do teraz jeszcze trochę czuje kolana. Nie? A powiedz mi, ile kosztuje taka podróż na osobę? Mniej więcej. Czy, czy wiesz, z lotem, ze wszystkim, ile taki... Taka bilety, za... bilety wykosztowały około w granicach 450 kosztuje? euro. Potem trekking, no w zależności, no jeśli chcecie mieć portera, który przewozi ten, to porter to jest około 10 dolarów za dzień mm -hmm. i on niesie do 20 kg. potem co, przewodnik, my żeśmy mieli przewodnika, płaciliśmy mu jakieś 18 czy 17 dolarów, co było głupoto, po prostu to było stracone, stracone pieniądze totalnie, tak, to był głupek w ogóle, nasz porter wiedział więcej niż on. Porter nam bardziej działa za przewodnika, a płaciliśmy mu jak porterowi, nie? a nie jak przewodnikowi. Trzeba było Hadriana ze sobą wziąć, bo on jest bardzo dobrym przewodnikiem. No niekoniecznie po Himalajach, nie? O nie wiadomo. No potem co. No i jedzenie można przeżyć spokojnie. Jak się trykuje w granicach 5 euro za dzień. Mhm. Nawet mniej chyba? W zależności mm. od tego, czy się... Jak się pije alkohol, to się wszystko zwiększa. Bo alkohol kosztuje tyle, mm. ile w Europie. Jedna butelka kosztuje minimum 2,5 euro. No ale ty... Miał... Jeśli no, będziesz mniej... wyżej, tym więcej. Mniej więcej na pewno wiesz, ile, ile się wydaje na takie 6 tygodni. My, my żeśmy się wrzucali... My żeśmy trochę więcej wydali, no bo my żeśmy się wrzucali w wszystkie miejsca, tak. gdzie ten... Gdzie, gdzie się można wrzucać. Wypożyczaliśmy motory, leciliśmy samolotem, wiesz, ten... Pomyliście e... statki? Nie. Nie. <laughs> ale wjeżdżaliśmy motorami na, na górę gdzie wszyscy wchodzą na nogach nie? E, na przykład I, i... no my żeśmy dużo rzeczy, dużo kasy spędzili na takie rzeczy żeby gdzieś się dostać, albo ten transportowaliśmy się w różne miejsca helikopterem nie lecieliśmy, to prawda tylko i motolotnią, ale to następnym razem a powiedz, czy ta podróż Cię zmieniła? Hmm. jak będę sławny i bogaty po tym jak zrobię ten dokument to tak <głos> Nie, na pewno cię zmieniła trochę. Nie, no... no co bo się pamiętam, przecież... No, no, no tak, no w, ty, w tym... W, te, w, tym ro, tego, w następnym roku powiedziałem przecież maksymalnie przecież... Do, do... Nie wiem, do, do, do, do wakacji kupię sobie motor. No to pod tym względem mnie zmieniło. Znaczy nie, no na pewno się tam... Są, są rzeczy, które się w człowieku jakoś tam zmieniają i tak dalej, ale to nie było też jakoś specjalne... Znaczy powiem tak, ja też jestem już człowiekiem w jakiś sposób określonym i pływają na mnie pewnie rzeczy, ale to nie jest tak, że ja nagle dostanę oświecenia, tak jak ludzie jadą do Indii, nagle nie wiem, zaczynają jogę i, i, i no mają tak. tego typu jakieś objawienia. Ja tego nie szukałem, może coś takiego by mnie zmieniło. Ja, my żeśmy tam po prostu w większości, no zabrzmi to głupio, ale po prostu pracowali. No tak, ale byliście sześć tygodni, i byliście w trójkę i, i to może też poznałeś sam siebie, jak się w takiej sytuacji zachowujesz. Co? Ostatnia... Ostatnia skarpetka. Um, Ostatnia no Znaczy, jakieś... mogłem dużo wytrzymać, na pewno. A, czyli dużo wytrzymujesz. Dobrze wiedzieć. Z, ty z, tym, z tym nie miałem problemów. Nie miałem problemów z niespaniem, mm, z pracą taką dość częstą i gęstą. I co jeszcze? No i z tego byłem zadowolony, nie? Z swojej mm -hmm. tak, odporności. Byłem zadowolony z tego, że jako jedyny cały czas niosłem swój plecak więc nie użyłem tragarza i tak dalej, chociaż część mojego sprzętu musiała być u tragarza nie? Że to był też powód, dlaczego wzięliśmy tragarza a, a czy jakąś wizę potrzeba do Nepalu? Tak. tak, do Indii tak samo mhm. więc mieliśmy Indie, Nepal no i to trzeba im płacić, nie? to chodzi o wszystko o pieniądze chodzi okay. Okay. te kraje są bardzo straightforward że tak powiem, czy znaczy są, prosto z mostu mówią o co chodzi nie? czy jeszcze jakiś podcast masz z Nepalu? W zamiarze. Z... Będą jeszcze, są, będą. są wideokasty porobione. Okay. Filip, jak ci smakuje Bionada? Bionada? To jest taka polska oranżada trochę, nie? Ale taka bardziej taka. Mm, pro, proszę zobaczyć Bionada. Filip mnie zatrudnił tutaj do prowadzenia. E... biologisze e... R. Co jest Gitrunk, czyli taki. Twój komputer się wyłączył. No, to się jest Wygasza, Czyli taki ten. Taka polska ranażada w woreczkach była na plaży w Mielnie i pan chodził i, i ze słomką. I jak się wbijało tą słomkę, to zazwyczaj oranżada się wylewała. No ja nie byłam nigdy w Mielnie. Nie? A gdzie jeździłaś na, na wakacje? Um, do Kamienia Pomorskiego. O, też byłem. Koło dziwnowa to tam Międzyz gdzieś. Dziwno dziwn albo no. Międzyzdroje, prawda? Mhm, tak, tak, tak, tak. że teraz rozmawialiśmy dzisiaj o jedzeniu, a troszeczkę zeszłaś z tematu. Ja nie. No, skarpety. Skarpety, no. Gosia dała nam takie kiełbaski. Jak się takie kiełbaski nazywają? To, te kiełbaski, ja. jak się nazywają? Ja. Ach, nie wiem, nawet, wiesz, że nie wiem, czy to były kiełbaski, nawet da, dokładnie. Das kiełbaskę, jakieś ten, salami. Y, salami ale naprawdę, jak skarpety. No, ale dobre. No, no bo ja jestem niegościnny. Wiem, to z, z, no, z, z, no, od, no. wiemy od jakichś 18 godzin. Tak, tak. tak. dobrze, gościu, kontynuuj. Jak ale nie, już nie, już... Nie, nie masz nic więcej do powiedzenia nie. w tym wieku? Nie, ja już po prostu przestaję mówić. W, w, tym, w tym podeszłym wieku już muszę siedzieć. Filip podsunął, podsunął krzesło. Podaję kierownikowi. Dobrze. Chciałem się spytać, to wszystko jest nagrywane. Chciałem się spytać, czy będzie kolacja dzisiaj, chociaż mała. Zapła Zapłaciliśmy za turnus, powinny być. Ja wiem, że jest bed and breakfast, no ale. To A ja wolę. Dobrze. Kończymy 20 minut gości przemiona. Wrócimy z jakimiś rzeczami do jedzenia za chwilę. A teraz zapraszamy na reklamy Zostawcie głębie dla samych pierdołów. Otwórzcie uszy na nie tylko dla orłów. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Hadrian Lutogniewski, w rzeczy samej. Piękna, nieogolona twarz i jakże niedogolona czupryna. Wszystkiego najlepszego, Małgorzato. Dziękujemy za niespodziewaną wizytę. Dziękujemy za, za, za, za wszystkie przyjemności i nieprzyjemności, które... K które nas spotkały, czyli, Wiesz, czyli dziękujemy, Życzę ci wesołych świąt. Na pewno jeszcze będziemy w kontakcie przed świętami. No tak. Przemek, jak było? Było fantastycznie. Jak zwykle, jak zwykle krótko. śniadanie, tak myślałam, że będzie lepsze. Nie? Takie ja było. Proponuję Filipie naprawdę się ruszyć. Dobrze, no. to tyle. To tak, danke. Ja, te... no, Dziękuję. I to by było na tyle. Podcast nie tylko dla Orłów, w korporacji z samosia.com i w korporacji y, z, z Hochlander Dotnet. Y, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy.